Pan z Wami, Jeszcze słowem twoim. Ewangelii według świętego Marka. a Tobie, Panie. Apostoł Jan rzekł do Jezusa, Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twojej imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Na Jezus odrzekł, Przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto uczynił cud w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest znany. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą Temu lepiej byłoby kamień łyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli lat, twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień nieugaszony. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromnym wejść do życia. Niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robach ich nie gnije i ogień nie daśnie. Oto słowo Pańskie. Z tych rekolekcji Kościół Święty Matka Nasza daje nam pod rozwagę słowo, z którego wypływa przesłanie do radykalnego podjęcia drogi Ewangelii, do radykalnego podjęcia Chrystusowych wezwań. Można powiedzieć, że po tych rekolekcjach Pan wzywa nas do radykalnych decyzji do tego, żebyśmy się nie bali radykalnych decyzji. Żebyśmy nie uciekali przed radykalnymi decyzjami. Żeby te decyzje faktycznie coś w nas e, zmieniły, w naszych relacjach z naszymi e, bliskimi. Żeby nasze spojrzenie na współmałżonka e, radykalnie, można powiedzieć, się zmieniło. Oczywiście jesteśmy do tego wezwani, ale to jest pewien proces, który w nas się toczy wielokrotnie. To Podkreślano w czasie świadectw I to jest istotne to jest prawda. Ale żeby ten proces faktycznie kiedyś dojść do skutku, żeby mógł się przerodzić w jakiś etap życia, który ja za sobą zamykam, to trzeba kiedyś ten proces rozpocząć. Istotne Jezusowe wezwanie, które niekoniecznie musi odnosić do konkretnych, jasnych decyzji, które tu i teraz skutkują, chociaż w niejednym przypadku na pewno i takie będą potrzebne, ale chodzi o to, aby gdzieś zaszczepić w sobie tego ducha radykalizmu, który będzie mnie prowadził potem przez życie i w konsekwencji pozwoli mi zamknąć jakiś konkretny etap w tym moim życiu, w mojej relacji z drugim współmałżonkiem. Ale chcę zwrócić Uwagę tutaj na kilka kwestii, które mogą być dla nas ważne, ważne w tym sensie, żebyśmy nie popadli w taką pułapkę ślepego radykalizmu, czy radykalizmu dla radykalizmu, czy takiego radykalizmu, który nadaje tylko pewne poczucie zadowolenia, satysfakcji, natomiast tak naprawdę niewiele ma wspólnego z radykalizmem ewangelicznym. Prawdą jest to, o czym wspomniał się z Wami na samym początku, że dzisiaj jesteśmy wezwani, zwłaszcza w Ewangelii, do radykalnego świadczenia o Jezusie, o Ewangelii. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę, być może oczywistą. Jezus nie mówi w taki sposób. Jeżeli Jego ręka jest powodem do grzebu, to ją odetni Jego rękę. Jeżeli noga Twojego bliźniego jest powodem do grzechu, to odezwij mu tą nogę. Jeżeli oko Twojego bliźniego jest powodem do grzechu, to wygłup mu to oko, bo lepiej, żeby nie żył w brzegu. Pan Jezus nie mówi o drugim. Pan Jezus mówi do mnie, że ten radykalizm ewangeliczny ma się realizować. Przede wszystkim we mnie to ja mam być pierwszym adresatem tego ewangelicznego radykalizmu. Nie mój współmałżonek, nie moje dzieci, nie moi bliscy wokół mnie, nie ci, którzy gdzieś tam na drogę mojego życia wchodzą i których drogi życia z moją drogą życia się przecinają, ale to ja jestem pierwszym adresatem tego ewangelicznego radykalizmu. To ja mam być tym, który podejmuje trud odcinania sobie ręki odcinania nogi, wyłupywania sobie oka. To się nie chodzi o dosłowność, tylko chodzi o niesamowity wysiłek i poświęcenie związane z ewangelicznym radykalizmem. Patrzymy na samych siebie. Zaczynamy od siebie to, co ktoś kiedyś nie począł w świadectwa. Powiedział, czy przywołał świętą Matkę Teresę z Kołkuty, kiedy zapytana została, co zrobić, żeby świat był lepszy, powiedziała, potrzeba, aby zacząć się nawracać, stawać się lepszy. Pan niech się stanie lepszy i ja będę stawała się lepszą. Wtedy świat stanie się lepszy. Pracujemy radykalnie ewangelicznym, odnosi się przede wszystkim do nas samych. Mówiłem na konferencji moralnej o zmianie, która ma się dokonać nie w drugim, nie w drugiego zmieniamy, chociaż to jest o wiele prostsze. Jesteśmy w stanie wskazać na jego błędy, jego wady, wybuktować jego pomyłki, ale to nie o taką zmianę chodzi. Ma się zmienić coś we mnie. To ja mam dokonać w sobie zmiany. To ja mam podjąć trud radykalizmu. A jaka jest tu rola e, Pana Boga? Wracam do pierwszego czytania, Rozpoczyna się na dniu do skuparki. Pan wstąpił w obłoku i mówił z mojej rzeczy. Wziął z ducha, który był w nim, i przerał go na owych siedemdziesięciu starszych. Ten duch, który w tobie się wzrodził, ten nowy duch, będący owocem Twojego radykalnego podejścia do. Ewangelii, Twojego podejścia do Ewangelii, które traktuje na serio. To nie Ty jesteś świadkiem, który pociąga innych do Jezusa. To nie Ty będziesz świadkiem, który e, spowoduje, że ktoś będzie chciał pójść e, e, podobną drogą, co Ty, być może znajdzie się w Sycharze. To Pan bierze z Twojego Ducha i przedewa na tych na których chce, na tych 70 starszych, ale jeszcze jest Edat i Medat, którzy nie wiedzieli, że ich spotka ta chwała. Może Mojżesz nie chciał, a on nie chciał i bo był zazdrosny o to, że on, który jest blisko Mojżesza, tyle lat służy mu, nie doświadczył tej łaski, żeby Pan z jego ducha wziął i choć trochę, aby tej łaski na nim spoczęło. A Eldat i Medan, którzy w ogóle byli tego nieświadomi, wielkości swego obdarowania, otrzymują tę łaskę. Ale taka jest wola Pana Boga. To On weźmie swojego ducha i da tym, którym sam chce. To nie Ty jesteś tym, który ma dzielić się swoim świadectwem na lewo i prawo, z tym przekonaniem, że to ja coś tutaj dobrego, wielkiego robię. To Pan Bóg bierze z Twojego Ducha i Pan Bóg wzbudza ludzkie serca do przemiany, do nawrócenia. Oczywiście ważna jest Twoja postawa, ważne są Twoje decyzje, ważne są Twoje wybory, ważne jest to, jak żyjesz, ale ważne są o tyle, o ile jesteś świadomy, że to nie Ty dzielisz się swoim duchem, tylko jesteś w dyspozycji całkowitej dla Pana, to On bierze z Twojego ducha i rozdaje tym, którym sam chce. Myślę, że to jest kluczowa sprawa, żebyśmy w wielkiej pogorze znanęli. Jeżeli tak się stanie, to ustaną te dyskusje. Myślę, że Pan Jezus też dzisiaj zabiera głos w tej dyskusji, która na jest jakoś trudna, która wczoraj wybrzmiała dotycząca małżeństw niesakramentalnych. Trochę może jest tam gdzieś w nas jakiś żal, potencjał. Mówimy nauczycieli, no, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, a mówił w Twoje imię, wyrzucał swe duchy. Ale no jak to jest? My tutaj jesteśmy, oni są tam. To nie do końca tak jest. A kolejny z mówi, przestańcie im zabrać. Ja popijam różnego no, rodzaju yy, yy, jakiejś odrobinki czy, czy jakieś nieścisłości, coś co jest jakby z grudnia niewłaściwe na temat funkcjonowania jakiejś yy, grupy. Ale taka postawa, ona robi się z takiego przekonania, że to nie pan bierze z mojego ducha i daje, tylko to ja decyduję, przed kim świat no, jakby dam świadectwo, a jednak jest ważne, moje świadectwo to jest ważniejsze, to jest mniej ważne. Może dzisiaj po początku, czy końca tych jakoś Pan zachęca nas do tego, żebyśmy z większą pokorą na siebie spojrzeli i zobaczyli, że owszem, jesteśmy w tej grupie, taki e, los nas spotkał, taki jest nasz wybór, taka jest nasza decyzja, dobrze się tutaj czujemy, jesteśmy na siebie wsparciem. Wiele osób podkreślało, że wspólnota jest wsparciem w trudnej sytuacji, w kryzysie małżeńskim. Oczywiście mamy oczy szeroko otwarte, jesteśmy krytyczni, ale no ten krytycyzm nie może jakby wyprzedzać Bożej łaski, Bożego działania, Bożych planów. No to Pan Bóg bierze z ducha. Pytanie, czy, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że coś... Dobrego, równie dobrego, pięknego może się wydarzyć y, w ramach wspólnoty małżeńskiej i sakramentalnej, że ktoś się y, jakoś nawraca, chociaż jakby nie do końca ma siłę zmienić y, charakter swojego życia. Może to też jest proces to, co dzisiaj też było podkreślane. Może to nie jest ze zmiana dzień, może ktoś dojrzewa do tego latami, żeby podjąć y, taką decyzję, ale coś tam się w nim dzieje. To Pan Bóg bierze. I Pan Bóg rozdziela y, te łaski. Może tak y, jak że trochę jesteśmy tym poruszeni. No, jak to jest? My tutaj idziemy tą drogą, prawowierną, wytyczoną, a tam się dzieją jakieś dobre rzeczy. Oni do, doświadczają jakiejś Bożej łaski, coś, co dla nas jakby jest niezrozumiałe. Nie to trochę tak, jakby nie powinno tak y, być. To Pan Bóg decyduje. Tym. I ta pokora no, musi wytyczać szlaki naszego myślenia, musi wytyczać szlak naszej formacji, musi wytyczać szlak naszego skupiania się tak naprawdę na samym sobie. Radykalizm, do którego jesteśmy dzisiaj wezwani, jest radykalizmem, którego ja jestem pierwszym adresatem. Ja, który mówię te słowa i ty, który słuchasz tych słów, każdy z nas jest pierwszym adresatem tych słów. Ja od siebie muszę y, zacząć. Ja w sobie, w swoim życiu muszę pokazać, to, że idę lekarnie za Jezusem. A Pan z mojego świadectwa weźmie i rozda tym, którym uważa, że jest to przydatne, że jest to hmm, potrzebne. Proszę zatem y, Pana Jezusa na tej najświętszej ofierze, która jest zwiększeniem naszych rekolekcyjnych rozważam, żebyśmy tak jak św. Mateusz potrafili opuścić komory naszych małżeńskich kryzysów, naszych małżeńskich trudności, problemów, komory, które aż cukną czasami od żalu, od pretensji, od złości, od niechęci. Byśmy potrafili opuścić te komory z ewangelicznym radykalizmem, ale nie takim radykalizmem, który pokazuje na innych. Przecież Mateusz nie powiedział zapraszając wszystkich na ucztę, a teraz Wy też chodźcie z Panem, bo to jest coś wspaniałego, Paniałego dzielić prawda? I przywiązał do siebie i pójdziecie ze mną. Chcecie, nie chcecie, pójdziecie. Nie, on poszedł sam. Zostawił przestrzeń wolności dla drugich. Zaprosił ich na ucztę. Zaprosił ich do stołu. Tak jakby stworzył im szansę na to, że Wy też możecie. Wy też macie szansę. Dał im taką możliwość, że Pan Jezus mógł odjąć każdego tego przysłowa swojego spojrzeniem. My nie wiemy, czy ktoś poszedł, czy nie poszedł. A może on wrócił do swojego domu, do swojej codzienności, tylko przemieniony, nawrócony, bo inne było jego powołanie. My tego nie wiemy. Ale nic tam jakby na siłę się nie wydarzyło. Ten radykalizm, który wygrał Matopisza z jego komory celnej, to był radykalizm, który on odniósł do samego siebie to On mu zrobił pierwszy krok, żeby wyjść z tej komory celnej. I On chodził za Jezusem. On radekalnie zmienił swoje życie. A Pan wziął z ducha i y, porozdawał tym, który ty, chciał, ciągle rozdawał. I bierze, w czasie tej brał z ducha Mateusza, bośmy się pochylali nad tą przypowieścią i nam rozdawał. Nie potrzeba, tyle ile potrzeba, to co komu potrzeba. On się z To, że ja usłyszałem yy, tę konferencję Ojca Branowskiego i ona mnie jakby głęboko poruszyła i stała się osnovą dla tych rekolencji, to było nic innego. To trochę byłem w takiego. Yy, Dada i Medada, czy ja jakby się nazywa, Dada i Medada, prawda? Że po prostu no, należała sobie płypa i tyle. No i pan był po prostu taki moment prawda? Ktoś może był na tych rekolekcjach, które prowadził ojciec Pradowski, bo to były rekolekcje parafialne, słuchał tych, tych słów i on był jakby w domu tych 70 starszych. Pan mu wziął z ducha ojca prawowskiego i jakby zesłał na tym. Po jakimś czasie myślę, że a ten ksiądz on sobie tak jedzie, ten, to będzie taki etat, medat, to sobie mu tam troszkę dorzuca, to mu się przyda. I ja jakby dolna jakiegoś olśnienia, jakiegoś, jakiegoś takiego no, zachwytu, takiego poruszenia tym słowem, do tego stopnia, że aż chciałem się podzielić tym słowem z wami, to robiłem w czasie tych rekolekcji. Ale to i ba, nie była nie moja intencja, ani zanieczeniem Ojca Perlmanowskiego, bo w ogóle się przecież nie znam. i się z no tak, wiesz, że planowałem wygłosić te osobiście, ale się mi się się, no, tę taką płytkę ci tam przesłałem. trochę nieładnie, że leżałem w samochodzie, w takim ale że się nie wybaczę, dobrze, że to słuchać. W ogóle się nie znam, no, nie znam człowieka, znam go tylko e, z mediów, z, z internetu i tyle. Bo no, Pan wziął z jego ducha i zgodnie ze swoją wolą, w czasie, w którym uznał go Udzielli mi z tego ducha i się tą łacą, która mnie poruszyła. I myślę, że dokładnie to samo stało się z nami w ramach tej kolekcji. Uważam, że nam się stało. Ale ta pokora mi wierzyć, że to nie jakaś moja przemyślność, inteligencja, wiekliwość, to to po prostu łaska Boża. Tak Pan był. Dział. Proszę Pana Boże, żebyśmy potrafili Panie Świętym Mateuszu, zdobyć się na ten krok, pójść do Jezusa, żeby w tym pójściu był zapisany ten radykalizm, żeby ten radykalizm dotyczył przede wszystkim mojej osoby i żebyśmy byli dyspozycyjni w stosunku do Pana Boga, aby On brał z naszego ducha, brał z naszego świadectwa, na pewno szaletnego, na pewno, na pewno dobrego, na pewno okupionego wieloma wyrzeczeniami, cierpieniami, trudami, ale żeby to On brał z tego świadectwa i dawał tym, którym sam chce.